Produkt – podcast. Nazwa – Święty Spokój. Adres – podcastświętyspokój.blogspot.com. E-mail podcast – gmail.com. Witajcie w 17. odcinku podcastu Święty Spokój i na początek muzyka, a dziś chciałem Wam przedstawić bardzo ciekawe, jak dla mnie coś z pogranicza rocka i hip-hopu zespół MRA. piosenka właściwie, no piosenka, utwór pod tytułem Peace Brings Silence czyli pokój przynosi ciszę z albumu Entropy. Zapraszam. For is my race with the visions of peace and brotherhood. Another brother labeled another hood. Ideal unity forever, Lord. If so, who pays the cost? Stop the madness, -y, bring the noise, stop the violence. Stop the madness, -y, bring the noise, stop the violence. Stop the madness, -y, bring the noise, stop the violence. Stop the madness, -y, bring, -y, bring the noise, stop the violence. Peace brings silence. Peace brings silence. Peace brings silence. Peace brings silence. Stop stop stop stop stop stop Stop! The dump, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace Bring silence Stop! Stop! Stop! Stop the madness. Peace! Peace! Peace! Peace! Peace! Peace! Peace bring silence. Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop the madness. Peace! Peace! Peace! Peace! Peace! Peace! Peace silence. Stop the madness. Bring the noise. Stop the violence. Stop the madness. Bring the noise. Stop the violence. Stop the madness. Bring the noise. Stop the violence. Stop the madness. Bring the noise. Stop the violence. Peace brings silence. Peace bring silence. Silence, please silence. Dump, dump, dump, dump, dump, dump, Tylko moja. 17 listopada. Ostatni, 16 odcinek podcastu. A dzisiaj mamy 29 lutego. Ale się, ale się zapuściłem. Tyle meczy, tyle wydarzeń, tyle filmów, tyle muzyki wysłuchane. Ja, ja nic nie powiedziałem o tym. I po prostu no, dopadło mnie. Dopadły mnie wyrzuty sumienia i oto jestem w pokutnej włosienicy biczując się witam w 17 odcinku podcastu Święty Spokój musiałem, musiałem dzisiaj nagrać odcinek bo jest niepowtarzalna, niepowtarzalna marketingowa okazja otóż dzisiaj jest mecz Polska-Portugalia na Stadionie Narodowym. Na Stadionie Narodowym pierwszy mecz to będzie na tym stadionie. Zatem tak sobie pomyślałem, no weź się, chłopie, w garść i zrób to. Bo dzięki temu może ktoś kiedyś powie sobie a, święty spokój, coś kojarzy, A, to ten, który w 17 Siedemnasty odcinek swój wydał w dniu pamiętnego meczu Polska-Portugalia na nowo otwartym Stadionie Narodowym i wtedy Polska po, po wspaniałym meczu pokonała Portugalię. Pamiętam, pamiętam to jak dziś. No, odcinek świetny. No i dlatego właśnie, dlatego właśnie się wziąłem za nagrywanie. Tak. E, dzisiaj mam, a poza tym mam możliwość, bo mam dzień wolny, więc nikt mi nie przeszkadza, jestem sobie w domu. Właśnie dzień wolny. Jako wolny człowiek, e, niczym o, niczym nieskrępowanej wolnej woli, postanowiłem dzisiaj poprasować, e, ponieważ postanowiłem, że ugnę się przed... E, pod Hmm. prośbami, naciskami mojej żony i zrobię to z własnej, nieprzymuszonej woli i wezmę się za prasowanie. No i sobie prasuję. Właśnie zrobiłem sobie przerwę, ale być może odcinek się przedłuży i przerwa mi się skończy, zanim nie wezmę się za drugą turę prasowania. Ale nie martwcie się, bo Was to nie dotyczy, po prostu zabiorę laptopa ze sobą i dalej będę gadał. W tej chwili chciałbym sprawdzić, potrzebuję sobie do komputera, bo chcę sprawdzić, bo dziś jakieś utrudnienia. Utrudnienia w ruchu. Polska. Polska. Portugalia. Tak. Więc chciałbym wiedzieć w jaki sposób, gdzie tam się do tego meczu ustawić na, jakiś, na jakieś parkowanie. Tak. No i e, no właśnie, no, o czym tu mówisz. Po takim, takim długim czasie e, no tak, w tym czasie zdążyła się e, od 17 listopada. W tym czasie Wisła na przykład Kraków dokonała cudu i awansowała do fazy grupowej Pucharu Ligi Europy. legi już wcześniej ta sztuka się udała, więc mieliśmy na tak zwaną wiosnę, ponieważ wiosna w piłce zaczęła się już w lutym. Mieliśmy dwie drużyny polskie w pucharach wciąż. No, niestety żadnej z nich nie udało się awansować dalej, ale nie mam zamiaru tutaj popadać w żadne defetystyczne tony. Bardzo się cieszę z tego, że, że tak było. Ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby dwie drużyny w swoje mecze, polskie drużyny, grały na wiosnę w pucharach. Jedna się zdarzała, ale dwie to nie pamiętam. Nie wiem, czy tak, takie coś było. Ech, tak... No W międzyczasie nie odbył się najsłynniejszy mecz, który się nie odbył w ostatnim czasie, to mecz Legia Wisła właśnie na tym stadionie narodowym, który wedle słów pana dyrektora już zwolnionego jest gotowy i w ogóle proszę, prosimy przychodzić i odwiedzać, tylko pan dyrektor zapomniał, że stadiony się nie buduje do odwiedzania jako muzeum, tylko tam się rozgrywa mecze i przychodzi 50 tysięcy Różnych ludzi, powiedzmy tak. Ale w jednym czasie trzeba ich okiełznać, i mimo, że tam odbywały się imprezy, jakiś koncert na otwarcie i tak dalej, to jednak z całym szacunkiem trzeba, musi być test w postaci rozegrania tam meczu. To jest, do tego stadion służy więc uważam za jego tłumaczenie, za bardzo śmieszne. Gdyby było śmieszne tak naprawdę. Bo... Dobrze, Patrzę, co tutaj jest poblokowane. No właśnie, most poniatowskiego będzie zablokowany. Mam nadzieję, że tylko dla, yy, dla ruchu kołowego oczywiście. A, ale nie. Ale proszę, proszę. Most Poniatowskiego będzie dopiero o 22.30, czyli w... W momencie wychodzenia. Dobrze, to już mam artykuł. Ja sobie go później przeczytam. Co bym chciał wam jeszcze powiedzieć? Właśnie zupełnie jestem nieprzygotowany po takim moim planem marketingowym, że wam, że wam yy, właśnie tutaj się wetnę w tego 29 lutego i, i w ten mecz Polska Portugalia jako wydarzenie właśnie takie marketingowe, to żadnego innego planu nie miałem. To jest właśnie ból. Może ja na chwilkę zatrzymam nagrywanie w celu zebrania myśli, ponieważ uważam się za generalnie bystrego fazeta. Myślę, że to zatrzymanie nie będzie zbyt długie, a Was w ogóle nie będzie dotyczyć, ponieważ jak włączę nagrywanie, to tak jakby nigdy nic. Audycja będzie się toczyła dalej. Tak. No tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kibicowanie, ponieważ tutaj w tym temacie czuję się najmocniej, to może wam opowiem coś o ostatnich właśnie wydarzeniach na meczu, na którym byłem, z czego się bardzo cieszę. Legia-Warszawa-Sporting-Lizbona. Ten mecz w Warszawie. Na meczu w Portugalii nie byłem, ale chodzi o ten mecz w Warszawie. E a e powiem wam trochę o okolicznościach, e jakie były właśnie z perspektywy mojej, e tam, mojego miejsca, czyli ja byłem jak zwykle na Żylecie. Udało mi się dzięki uprzejmości pewnego kolegi zdobyć bilet z takiej puli utraskiej. Więc ja się bardzo z tego cieszę. Yy, niestety w, w związku z... po prostu... Z, no faktem jest, że miał ja miałem problemy logistyczne, bo zanim tam wróciłem z pracy do domu, zanim wyruszyłem, to niestety yy, dosyć późno wyjechałem i wiedziałem, że na mecz dotrę na styk. Niestety yy, przeliczyłem się, bo korki były tak duże i tak nie było gdzie zaparkować, yy, czego właściwie powinienem się spodziewać. No i niestety na mecz się trochę spóźniłem, no ale nic to. Jak przyszedłem na stadion, oczywiście już co zauważyłem, zaśnieżony pewien fragment boiska. Całe boisko to było 16, 16 lutego, mecz się odbywał, Całe boisko odśnieżone, dwa dni wcześniej w Warszawie ogromna śnieżyca, no tylko śnieg na jednym polu karnym. Okazało się, że były to pozostałości piguł śnieżnych rzucanych w sędziego i bramkarza, drużyny z Lizbony. Cóż, powiem od razu, jakby zadeklaruję tutaj w tym momencie swoją po której ja jestem w stronie. Nie, jest, nie, nie pochwalam rzucania śnieżkami albo czymkolwiek w sędziego czy w jakiegokolwiek zawodnika, czy to z drużyny swojej czy, czy przyjezdnej. Uważam to za totalne wieśniactwo, gdzie wieśniactwo rozumiane pod pojęciem stanu umysłu, a nie miejsca pochodzenia, miejsca zamieszkania. Hmm. Potem na portalach pojawiły się bardzo różne komentarze na ten temat. Generalnie prawdziwi, niestety nie widzicie tutaj mojego gestu biorącego w cudzysłów te słowa kibice, potraktowali wszystkich, którzy nie rzucali śnieżkami jako pikników. Piknik to dla niezorientowanych kibic, który przychodzi na stadion, Zjeść kiełbaskę i, i posiedzieć i obejrzeć mecz. A prawdziwy kibic to ten, który przychodzi na stadion, zbierać gardło, wspierać drużynę i jest w ogóle. Mecz jest sprawą drugorzędną. No, gdyby jeszcze powiedzmy na tym się kończyła różnica, to ja bym powiedział, że żadnej strony tutaj nie, nie potępiam. Sam przychodzę na. Sam nie jestem wcale e, zagorzałym e, fanatykiem bycia piknikiem. Sam chodzę na żyletę i naprawdę trzy e, dni potem wiadomo, że byłem na meczu, bo słychać to po prostu po moim głosie. E, ale ale no, są pewne granice, które, no, których przekroczyć nie wolno. To historyczne słowa. No. W każdym razie najbardziej co mnie rozbawiło to przypisywanie temu chamstwu i drobnomieszczaństwu i wieśniactwu jakiejś ideologii, a mianowicie takiej, że no wręcz było był prosty, prosty taki łańcuch przyczyn i skutków prowadzących do tego, że rzucanie śnieżkami w bramkarza to jest walka z komuną. Kibice, chyba właściwie można tak uogólnić, że kibice w Polsce mają taki kibice ci, kibole ci, ultrasi, mają taki bym powiedział prawoskrętny, taki skręt w prawo. Nie chcę, żeby to zaraz zabrzmiało, że to są jacyś faszyści i tak dalej. Tacy też się zdarzają i nie tylko wśród kibiców, ale w każdym razie chciałbym co, co chcę tutaj powiedzieć? Otóż y, kibice legii uważają, że kibice. Y, właśnie, y, nie chcę. Brakuje mi trochę słów, bo, bo pod pojęciem kibice są y, również ci, którzy tam są na innych trybunach, tak? Ci, którzy przyszli obejrzeć mecz, jak również ci, y, którzy którzy przyszli. Y, poświęcić się dla, dla drużyny w, sposób, w taki sposób, że tam krzyczeli i dopingowali m, najbardziej, jak również ci, którzy rzucali śnieżkami. E, może z taką terminologię tutaj sobie na potrzeby tego odcinka ustalę, że kibice to wszyscy, pikniki to wszyscy poza żyletą, no, a na Żylecie niech będą Ultrasi mmm, ultrasi i Kibole, tylko który, którzy będą którzy. Załóżmy, że Kibole to ci co rzucali śnieżkami, a Ultrasi to ci, którzy nie rzucali śnieżkami, ale wspierali drużynę yy, ile, ile moc, ile fabryka da. No więc właśnie, a o czym ja to mówiłem? <śmiech> dobrze tak, taka dygresja która mnie zbiła z pantałeku moment, chwilkę Aha, no i ci kibice, którzy mają taki ruch może utrasi z kibolami wspólnie, którzy mają takie prawoskrętne skrzywienie polityczne uważają, że sponsor właściciel LEGI, czyli firma ITI która jest również właścicielem stacji TVN, także ITI jest okupantem. Mało tego, nie tylko jest okupantem, ale jest okupantem komunistycznym. Dlatego walka z takim okupantem może się odbywać na przykład na stadionie poprzez rzucanie śnieżek w bramkarza czy tam w kogokolwiek. Dzięki temu... Legia zostanie wyrzucona z pucharów, dzięki temu ITI nie zarobi, dzięki temu, daj Boże, zbankrutuje, no i dzięki temu skończy się okupacja. Także jak od Śnieżki, jak rzucona Śnieżka może obalić komunizm, właśnie to jest taka, taka droga tej Śnieżki, która no, niczym jak to było, yy, to machnięcie skrzydłem, efekt motyle, tak? Po prostu yy, może gdzieś na drugiej półkuli, nawet yy, w, w miejscu niespodziewanym, dać swój, swój efekt. No cóż, no powiem szczerze. Tak, moment. No właśnie. Porozmawiałem sobie z kimś przez telefon. Kimś, to mnie natchnął znowu do wzięcia się za prasowanie i zakończenia tej po prostu marnotrawionej przeze mnie przerwy. Dobrze. Yy, także yy, mówiłem o. o to. Aha, i chciałem właśnie jeszcze kończąc ten temat, yy, ten temat tych kibiców i ich walki z komuną, to sobie tak myślę, że każdy sobie może myśleć, co chce i w jakikolwiek sposób chce walczyć z tą komuną, czy nie walczyć, czy w ogóle uważać, że ona panuje, czy nie panuje. To wydaje mi się, że takie podejście to jest po prostu rozmienianie na drobne tych, którzy naprawdę się kiedyś Musieli naprawdę walczyć albo byli łamani i nie mogli walczyć. No, po prostu. No, skala problemu wydaje mi się, że jest zupełnie inna i. No i nie wolno, tak. Nie. To, to, jest, to, to jest tak, jakby się podłączyć, że, że nie wiem, walczy, walka z. No, no, no wiecie o co chodzi, no już. Zamotałem się, ale. Ale to chodzi mi o to, że to jest rozmienianie na drobne tych, którzy naprawdę cierpieli, ci których, którzy naprawdę byli bohaterami. To wobec, wobec tych ludzi jest nie fajne. No i może jeszcze coś kulturalnego bym opowiedział. Mianowicie byłem z yy, żoną w kinie, w kinie na filmie. Obejrzeliśmy film Róża. Przepraszam, nie mam w tej chwili niestety wolnej ręki. Zapomniałem, kto jest reżyserem i bardzo go za to przepraszam, bo film naprawdę świetny i należałoby mu się wymienić jego nazwiska, więc bardzo Was proszę, nie olejcie tego. Sprawdźcie, kto był reżyserem Róży, a ja tuż po przerwie mojej, a właśnie nie po przerwie, bo teraz jestem po przerwie. Otóż po prasowaniu sam też sprawdzę, żeby uzupełnić te, to, to, to moje niedociągnięcie. E, filmu... E, film, nie, jak, jak zwykle nie będę filmu opowiadał, streszczał, e, bo nie chciałbym w żaden sposób e, tutaj... E, zepsuć komukolwiek e, zabawę, ujawniając jakiś szczegół, e, który... Chciałbym sam, sam może zobaczyć. <śmiech> Powiem tylko, że z jeden z wątków tego filmu chodziło o... Film dzieje się na Mazurach tuż po wojnie. Po II wojnie światowej. I tam wtedy jeszcze był taki naród, który... Się nazywał Mazurzy. Dzisiaj, dla powszechnej opinii, taki Mazur, kim jest Mazur? Mazur to jest człowiek, który mieszka na Mazurach, ale to jest Polak. Tak mi się, tak mi się przynajmniej kojarzy. Natomiast był tam naród, który nie był ani Niemcami, ani Polakami, tylko był po prostu Mazurami. Natomiast w wyniku działań politycznych tutaj dziejowych, dziejących się na tych terenach najpierw Niemcy, a potem Polacy, właściwie ten naród wytrzebili. Wytrzebili, może niekoniecznie nie wszyscy zostali wybici, ale zostali Jedni, Niektórzy są dzisiaj Polakami, właściwie przodkowie tych ludzi są po prostu Polakami i nawet nie, nie znają swojej tożsamości, że wywodzą się, że są tak naprawdę Mazurami. Niektórzy zostali wysiedleni do Niemiec i są Niemcami, a Mazurów właściwie nie ma. I to mi się wydaje bardzo przykre. Oczywiście. Ja nie chciałbym przesądzać, bo, bo to dla mnie zupełnie był obcy temat. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego miało miejsca. bo e, tego filmu nie obejrzałem. Nie chcę tutaj wypowiadać jakichś takich sądów e, kategorycznych, ponieważ no to zobaczyłem pewien problem z jednej, nie tylko perspektywy, z perspektywy tego filmu. I nie chcę zaraz powiedzieć, że film przedstawił wszystkie fakty i że to jest jedyna prawda na ten temat, Ale pewnie sporo prawdy w tym jest, Nie, znaczy inaczej. Nie chciałbym rozstrzygać tu w tym momencie winy czy tam czy czegoś takiego, po której jak stronie ci mazurzy stali. W każdym razie coś, co w jakiś sposób, wydaje mi się, ubogacało świat. Tak. Czyli, no, bo uważam, że różnorodność na, ubogaca Bo różnorodność jest y, bardzo fajna pożyteczna, jak wszyscy wołają tak, tak, tak, to w ogóle życie przestaje być ciekawe nie ma się z kim nie zgodzić no. nawet jeśli sam bym uważał tak, no to fajnie by było jakby było komu powiedzieć z kim się posprzeczać na tym no i właśnie coś co mogło nas ubogaca, coś to mogło stanowić to, taki... no, że gdzieś tam mamy na Mazurach taką grupę etniczną, taką, taki naród niewielki mający swoją tożsamość jak Mazurze, dzisiaj nie istnieje i to jest przykre, bo niestety no niestety tak to jest na tym świecie i podejrzewam, że zawsze tak będzie bo to nie pierwsza i nie ostatnia czystka etniczna w świata, która się wtedy wydarzyła i która się nieraz nie wydarzy. No i szkoda. No. Szkoda, że ludzie są w stanie tak bardzo się e, zatracić w nienawiści i swojej takiej dumie narodowej, która uważam, że byłaby fajna i całkiem spożyteczna że są w stanie w imię tej dumy uznać, że wszystko co obce jest szkodliwe. Oczywiście to nie, nie jestem piękną duchań, który, bo, bo, który uważa, że kochajmy się i, i, i róbmy pokój, bo zdaje sobie sprawę z po prostu z realiów. I wiem, że gdyby na przykład powiedzmy Polska była w tej chwili w takiej sytuacji, że bylibyśmy, już żeby nie odgrzebywać żadnych narodowych sentymentów, bylibyśmy pod panowaniem załóżmy w Kazachstanu. W Kazachstanu, który byłby dla nas tutaj nawet pokojowo nastawiony, dawał nam i bylibyśmy Polakami w ramach Kazachstanu, to ja rozumiem, że pewnie byłoby wielu takich, być może ja również, którzy z tej bogatej autonomii szerokiej nie chcieliby skorzystać, tylko chcieliby się wybić na pełną niepodległość. No Więc też trudno o tak idealistyczny obraz, że ludzie po co się kłócić. Zresztą kłótnia to jest wartość. Nie, nie można powiedzieć, że właśnie na przykład politycy się kłócą, a ludzie uważają, że powinni żyć w zgodzie i zgodnie budować dobrobyt. No już pomijając, pomijając to, że uważam, że w ogóle dobrobyt to nawet -y sam buduje, ale ale chodzi o tych polityków. Niech oni się kłócą, niech mają różne zdanie. bo dzięki temu też jakby... No cóż, no dlatego właśnie nie mamy PZPR-u, tylko mamy, mamy wybór. O, się zrobiło politycznie. No cóż, no taki tak już jestem. Jakoś tak dziwnie na te tematy piłkarsko-polityczne schodzi Mam nadzieję, że w ogóle to się jako-tako nagrało i, i, i słyszeliście mnie. Bo tak się zbliżam i oddam od tego mikrofonu w rytmie tutaj tej dobrej roboty, którą wykonuję. A jeszcze do tego podcastu, w związku z tym, że mam pewien pomysł, o którym chciałbym wam powiedzieć, podzielić się. Może ktoś go podchwyci, bo ja niestety ale to, to może później, to jak będę o tym pomyśle mówił, to się będę tłumaczył, dlaczego ja nie jestem w stanie sam albo w ogóle nie jestem w stanie go ciągnąć. Na razie to na razie to tyle, jeśli chodzi o właściwy podcast. No i aha, no i jeszcze jedna rzecz. Bo chciałbym się jeszcze wytłumaczyć z, tego, z, tych, z tej nieregularności, którą zawsze Wam obiecywałem, że podcast będzie nieregularny się ukazywał. Otóż chciałbym coś tutaj zmienić w tym temacie, a mianowicie to, że będzie się ukazywał podcast naprawdę dalej nieregularnie, ale rytmy tej nieregularności będą wyznaczały moje e, wieczorne zmiany pra w pracy, bo ma mam takowe, czasami idę do pracy na późniejszą godzinę, w związku z tym rano, będąc sam w domu, mogę się tam zająć takim... Jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie wyrazić. No, nagrywanie podcastu na przykład. Albo mogę też nagrywać go wtedy, kiedy mam już jakiś dzień wolny, bo gdzieś tam jakieś nadgodziny i tak dalej. Tak jak dzisiaj już. A i jeszcze chciałem się wytłumaczyć. Bo to właściwie, że ja tak rzadko nagrywam, a, że, a ta ostatnia przerwa to jest już skandaliczna, to jest m.in. Tak przez Was i przez dziennikarzy Polskiego Radia, Państwowego Polskiego Radia, bo ja po prostu nie mam czasu na nadawanie, ponieważ za dużo odbieram. Za dużo odbieram podcastów i za dużo odbieram właśnie jakichś reportaży Polskiego Radia i to jest właśnie przez was. Znalazłem sobie archiwum Polskiego Radia z reportażami i no i to jest właśnie dlatego, że przez to nie mam czasu nadawać, bo ja nie jestem full duplex. Trudne słowo. informatyce wiedzą o co chodzi. Tylko jestem hard duplex. Jak nadaję, to nie mogę odbierać. Jak odbieram, to nie mogę odbierać. No i to tyle. W zasadniczej części podcastu jeszcze będzie muzyka. Już była muzyka nawet, którą tak naprawdę, jeśli chodzi o czas, to dogrywam później. Teraz jeszcze będzie muzyka, ale zanim muzyka to jeszcze Wam powiem przepraszam, powiem mam Wam mój pomysł. Muszę jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Niestety właśnie nieregularność zbiera tutaj swoje żniwo. Gdybym regularnie podcasty wrzucał, odcinki swoje, to bym o tym powiedział już dawno. Ale to, ale jedna z tych rzeczy jest bardzo ważna, a druga jest bieżąca. Zacznijmy od tej bardzo ważnej. Otóż na święta wyjeżdżaliśmy. Wyjeżdżaliśmy samolotem, czyli wylatywaliśmy, więc niestety nie mogliśmy zabrać ze sobą naszych psów. Jakbyście tam sięgnęli do wcześniejszych odcinków, to jestem przekonany, że już o tych psach mówiłem. W każdym razie psy oddaliśmy do Zaufanego, zaufanemu człowiekowi, który się zajmuje zawodowo właśnie takimi rzeczami jak tresura psów, prowadzi hotel dla psów. No okay. i cóż, wróciliśmy w drugi dzień świąt i niestety została nas wiadomość, że jeden z psów uciekł. Już nie chcę wdawać się zupełnie w tematy typu, że jak on mógł nam psa zgubić, bo to nie o to chodzi. W gruncie rzeczy człowiek miał, podejrzewam, podobny problem jak my, moralny. Znaczy on miał moralne, a my mieliśmy po prostu no, no rozpacz. No, w domu była taka rozpacz, jakby... No, nie chcę tego do niczego porównywać, ale, ale naprawdę była rozpacz od razu jeszcze tego samego dnia aha, pies zginął w takim miejscu że praktycznie nierealny był, był jego powrót, no bo y, takie historie jak pies podróżujący koleją, czy lesi i wróć, to się zdarzają właśnie w książkach, natomiast y, jeśli chodzi o topografię to dla znających Warszawy i okolice, to mogę powiedzieć, że pies zginął na Bielanach niedaleko lotniska y, Lotniska. No, jakie tam jest lotnisko? Dobra, zginął na Bielanach. Natomiast my mieszkamy, czyli na północy Warszawy, a my mieszkamy na południowych przedmieściach Warszawy, w okolicach Lesznowoli, Magdalenki. Więc powrót był praktycznie niemożliwy. Jeszcze tego samego dnia ruszyliśmy na poszukiwania. Pies zginął mniej więcej, yy, znaczy dzień przed Wigilią, więc już yy, jak przylecieliśmy, to trzy dni go nie było. No i codziennie jeździliśmy tam, szukaliśmy po jakichś zaroślach, po w starych, tam w okolicach huty, po jakichś starych yy, ogrodach działkowych. No no i nie mogliśmy go znaleźć. I yy, Powiadomiliśmy wszystkich weterynarzy w okolicy, wszystkie podwarszawskie schroniska. Pies na szczęście, na szczęście jak na szczęście okazało się, że no, nie, nie uprzedzajmy faktów, pies, pies był zaczipowany, czyli miał wszyty pod skórę taki elektroniczny kod, że gdyby trafił do weterynarza, Gdyby trafił do straży miejskiej, to oni mają czytniki, mogliby go sczytać i by, no i już można by było powiązać, że pies jest nasz. Więc to była nasza ogromna nadzieja, bo niestety poszukiwania no, nic nie dawały. Rozwiesiliśmy ulotki. Sam rozdawałem osobiście na przystanku ulotki ludziom, że ze zdjęciem, z opisem wlepki zrobiłem no, naprawdę poszukiwania zakrojone na szeroką skalę. No i, no i w domu generalnie smutek. 1 stycznia w, w Sylwestra, tak? No, mieliśmy, byliśmy, spędziliśmy tutaj w domu z dziećmi. W sylwestra nawet nie myśleliśmy o tym, żeby gdzieś chcieć wychodzić. No i otworzyliśmy piccolo. rozwaliśmy sobie do kieliszków i powiedziałam takie coś, że wiadomo, czego sobie życzymy, ale wypowiedzmy na głos to życzenie. I wszyscy razem powiedzieliśmy, żeby się znalazł Boguś. Następnego dnia, 11 godzina, gdzieś w, tej w okolicach 11, telefon ludzie znaleźli go mówią, że jest, jest za płotem, stoi, oni tam próbują mu dawać jakąś kiełbaskę czy coś, że na pewno ten żebyśmy przyjeżdżali oni postoją jeszcze i będą patrzyć, żeby nie uciekł Kurczę, jak to lotnisko się nazywa, no lotnisko takie turystyczne tam szybowce, jakieś awionetki na bemowie Lotnisko na wywodnie, i że on, właśnie na terenie tego lotniska, tam stoi za płotem. No to w, od razu w samochód i, i po prostu rura. I tak jak naprawdę nie łamię przepisów, wiecie, ja naprawdę nawet y, rzadko przepis y, o prędkości łamię. Co patrząc y, przez szyby mojego samochodu, wydaje mi się być ewentementem. To wtedy to tak pędziliśmy. Na szczęście twutwu twu, nic się nie stało. Dojechaliśmy i patrzymy, no jest, bo Boguś za płotem stoi y, jakieś 30 metrów. No po prostu, no przez płot to przeskoczyłem, przebiegłem przez niego. No i biegnę do niego, Boguś, a on, z kubaniec się przestraszył. No 10 dni go nie było, y, około 10 dni go nie było y, w domu. No po prostu nie poznał mnie i uciekł pobiegł gdzieś do, do jakichś hangarów. Tam na płycie stoją helikoptery. No niewiele myśląc, pobiegłem za nim. Znaczy pobiegłem. Jak stanął gdzieś tak około 100 metrów ode mnie i zatrzymał się, i, no i przestałem biec w związku z tym. Zatrzymałem się, zacząłem go wołać. No i... No i w końcu przyszedł. Przyszedł, Przekonał się tak po, krok po kroku i w końcu zaczął biec i przybiegł do mnie. No po prostu ludzie, wiecie co? No Taka radość. To jest niesamowite. Ja wiem, że część z Was może pomyśleć, że to jakieś że, że to świrówstwo. Inni psiarze powiedzą, że jestem z Tobą, ale to nie chodzi, nie chodzi o to. Chodzi o same emocje. To jest Przeżyłem coś tak nieprawdopodobnego, po prostu jak on do mnie pobił, to no, popłakałem się, normalnie popłakałem się jak dzieciak, jak, jak go już mogłem wziąć na smycz. Także niesamowita historia, na szczęście się w sumie skończyła dobrze, bidak taki był wychudzony no ale już wrócił do normy, no już drze się na wszystkich jak się darł. szczek obszczekuje wszystkich, jest taki agresywny jak był, więc wszystko jest dobrze i w normie także no niesamowita sprawa naprawdę, nie chcę powiedzieć, że polecam wam zagubienie psa, bo bo nie polecam i nie życzę, bo to coś strasznego, trauma ale jakby to, co się wydarzyło tu w domu, to, co się między, działo między nami, między rodziną, między mieszkańcami, no to, to niesamowite rzeczy. No a druga sprawa, taka już bieżąca, to chciałem powiedzieć, że na termometrze, który mam na zewnątrz, na który świeci słońce, jest 30 stopni. To jest, to jest coś pięknego. Byłem właśnie dzisiaj z zwierzakami w lesie. No jest jeden mankament. Wszystko po prostu spłynęło i jest błoto straszne. Ale, ale jest ciepło, pięknie, słonecznie i po prostu aż mi się w głowie taka myśl powstała, żeby, nie, nie powiem może dokładnie nie żyję. słów, które mi się w głowie zalęgły, bo bo nie były zbyt radiowe, ale ginty zima paskudne. No i miejmy nadzieję, że zima już swego łbania podniesie hydra, a jak w razie czego będziemy ciąć. Także to tyle. A teraz, a teraz już będzie mój pomysł, którym chciałem się z wami podzielić. Myślę, że ciekawe. A zresztą nie, nie będę tego oceniał z góry, bo jestem nieobiektywny wobec siebie. Także posłuchajcie. A pomysł mój jest taki: e, Najpierw chciałem go zrealizować e, samodzielnie, ale widzę, że nic z tego nie będzie, bo no, ze względu, jakby tego, jakby to nazywać, nie wiem, lenistwa mojego, braku zorganizowania, a może braku czasu. Fakt jest taki, że no, na podstawie obserwacji uważam, że nie uda mi się tego zrealizować. Miałem taki po pomysł na, na nowy podcast, e, który byłby taki pewnego rodzaju kalendarium. E, idealnie by było, gdyby pojawiał się codziennie. E, idealnie by było, gdyby się pojawiał na przykład e, rano albo wieczorem dnia poprzedniego i chodzi o powiedzenie, co się wydarzyło w tym... Po w i po prostu prowadzący powiedziałby, co się wydarzyło w, w danego dnia w, w jakichś wcześniejszych dziejach w historii. Tylko, że tak ja, ja to widziałbym w ten sposób, żeby niekoniecznie wybierać te wydarzenia takie historycznie najważniejsze, tylko jakieś takie może śmieszne, może ciekawe. Zresztą tak naprawdę, ponieważ y, widzę to raczej jako pracę zbiorową, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek y, niezawodowo, y, poza może Martinem, byłby w stanie nagrywać codziennie podcast, y, nawet tak krótki, dlatego myślę, że każdy, taka, każdy taki odcinek byłby mocno naznaczony tak osobowością prowadzącego. Ja tak na szybko bardzo, bez żadnych dżinglin, których ja nie zrobię na pewno, a które być może ktoś bardziej utalentowany i bardziej zacięty w takich sprawach mógłby zrobić, jeśli w ogóle pomysł chwyci, ja na szybko taki jeden odcinek powiedzmy no próbkę teraz bym właśnie zrobił na dzień 29 lutego co jest szczególnie fajnym dniem bo było mało bardzo do przeczytania bo ten dzień ma tak statystycznie cztery razy mniej wydarzeń niż każdy inny no i i zaraz bym wam to powiedział co jeszcze chciałem... No nic, może ja teraz to po prostu powiem, a, a jak mi się coś przydłoni, to to jeszcze to jeszcze przecież mogę co co mi. Także pierwszy albo może inaczej zerowy odcinek podcastu pod roboczym tytułem kalendarium. 29 lutego imieniny obchodzą Antonia, August, Dobrosiodł, Oswald i Roman i tego dnia szczególnie życzę wszystkim tym osobom o takich imionach, a szczególnie tym, które mają choroby rzadkie, bo 29 jest dzień chorób rzadkich, więc wszystkim Augustom z rzadką chorobą życzę wszystkiego najlepszego. 29 lutego w 1504 roku miało miejsce zaćmienie księżyca. Moment. Słucham. Cześć. Nasz mi telefon popsuł wszystko, ale nie będę od początku zaczynał. 29 lutego 1504 roku Miało miejsce zaćmienie księżyca, które zostało wykorzystane na Jamajce przez Krzysztofa Kolumba do zastraszenia tubylców w celu dostarczenia przez nich żywności. No proszę, jaki Krzysztof Kolumb był yy, niemoralny, a jednocześnie sprytny. W 1992 roku w sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki odbyła się, uwaga, gala piosenki popularnej i chodnikowej. Wiedzieliście? No właśnie, ja też nie wiedziałem, a to ciekawa rocznica. W 1996 roku rząd USA zgodził się wypłacić odszkodowanie za 248 obywateli Iranu, którzy zginęli w wyniku omyłkowego zastrzelania irańskiego RBAS-A300 przez krążownik USS Win 3 lipca, uwaga 1988 roku nad Zatoką Perską, czyli już od razu y, ledwie 8 lat minęło i rząd w końcu USA zgodził się wypłacić to odszkodowanie, co można powiedzieć bardzo chwalebne jest. No i w końcu y, 2012 rok, y, czyli, czyli dzisiaj po prostu, inauguracyjny mecz Polska-Portugalia na Stadionie Narodowym. No i przypominam, też ważne wydarzenie, 17 odcinek podcastu Święty Spokój właśnie z tą propozycją, również podcastu Kalendarium. No. no i tak to by wyglądało mniej więcej. Myślę, że musiałoby w tym uczestniczyć kilku najlepiej podcasterów. Każdy by sobie tam w ramach możliwości, które ma, nagrywał taki odcinek jakoś byśmy, po prostu by się ci podcasterzy dogadywali. Ja się zrzekam wszelkich praw do pomysłu. Jeśli ktoś uważa, że jest w stanie sam taki podcast poprowadzić i chciałby go prowadzić, to jak najbardziej proszę sobie z mojego pomysłu skorzystać. Ale gdyby z kolei ktoś jednak uznał, że praca zespołowa hmm, byłaby ciekawa, to ja się do takiego zespołu chciałbym zapisać, ale jak najbardziej nie w roli kierowniczej, a może właściwie taki podcast w ogóle by nie miał roli kierowniczej, z anarchistyczno-wolnościowy. W każdym bądź razie, razie no, czekam na jakiś odzew, albo na brak odzewu, co też będzie sygnałem. W każdym razie sam na pewno nie dam rady, mimo że pomysł sam osobiście uważam za fajny. Nie będę prowadził takiego podcastu ze względów czasowych czy to, jakby tego nie nazwać, czy to mi się nie chce, czy, czy nie mam czasu, to po prostu nie będzie. A skąd wziąłem dane do takiego, skąd bym brał dane i proponuję brać dane do takich odcinków? Po prostu z Wikipedii. Normalnie wpisując w wyszukiwarce Wikipedia 29 lotego wchodzimy w hasło dotyczące rocznic. Tam są jeszcze, jeśli ktoś by miał ochotę, tak się zagłębić bardziej w czytanie, to tam są też, kto umarł, kto się urodził tego dnia. O, proszę, nawet jakie super są ciekawostki, które bym dodał, a nie przeczytałem do końca i, i, i nie dodałem. Kilkakrotnie istniał dzień 30 lutego. Proszę. E, tak. No. Także... Także to właściwie już to już koniec, koniec. Koniec. Następny odcinek będzie jak zwykle nie wiadomo kiedy. Jeśli częstotliwość byśmy uznali tą, którą, którą była od odcinka 16, to myślę, że już w połowie wiosny można się spodziewać odcinka 18. A na dzisiaj to już koniec. Jeszcze za chwilę muzyka. Ja się już z Wami żegnam, chociaż prawdopodobnie nie po raz ostatni, bo zaraz na pewno zapowiem muzykę i znowu się z Wami pożegnam. Do usłyszenia, cześć! A na koniec utwór mm, artysty z Kif pod tytułem Prądź, palu, puku Palu i puku pisane przez ukreskowane z albumu FIFA No, dla mnie powiem szczerze, że, że utwór za bardzo trąci e, warszawską jesienią ja tak nazywam takie rzeczy, które mają według mnie troszkę już za mało melodii. Ale niewątpliwie ciekawa sprawa, że ktoś w ogóle zdecydował się nagrać coś takiego. Przepraszam. No i tym razem to już naprawdę do usłyszenia kiedyś. Cześć. Saluto a yeah.